Teraz zaprosiłabym Panią Magdalenę Zych, nazywam im. imienia na Udzielni z Krakowa. Wystąpienie Pani Magdy to biosfera, wesela słuch i poza do Myślę, że dla ekipy wizualnej ten projekt będzie równie interesujący co dla nas, dlatego że on w zasadzie jest wizualny. Dzień dobry Państwu. Plan dzisiejszej prezentacji jest taki, że najpierw opowiem o tym projekcie szerzej, o projekcie badawczym na temat weseł. potem opowiem o tym, jak to się stało, że zaczęliśmy w wesele poprzez dźwięk, a potem zaprezentuję Państwu kilka przykładów. To będzie tak około góra 10 minut. Zobaczymy jak on się będzie tego słuchać, ponieważ e, interpretowany materiał jest raczej wyznaczony na słuchawki, więc nie wiem jak to w tej sali tutaj wyjdzie, tak, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, w którym pracuję i gdzie koordynuję projekty badawcze. Tematem współczesnych rytuałów, zwłaszcza wesel, zainteresowało się w 2009 roku. Wtedy w muzeum powstało kilka takich linii badawczych. Zajmowaliśmy się też innymi fragmentami kultury, jak na przykład ogrodami takie projekty, projekt działka, które właśnie też się chwilę powiem. Natomiast Wesela y, chcieliśmy zbadać y, ze względu na to, że jest to bardzo ważny obszar, y, nie tylko demograficzny, ale też kolekcje kolekcji historycznej. Y, I początki tego badania opierały się na takich kategoriach bardzo tradycyjnych, które się okazały kompletnie niefunkcjonalne musieliśmy zacząć szukać jakiegoś nowego języka mówienia o rytuale, dzisiaj rytuale Weselem. I dlatego w 2009 roku zaczęliśmy rozmawiać z brałą wesela czyli z tym całym biznesem, który dostarcza usług weselnych więc nastąpił taki przechył w stronę um, komercyjnego języka i widzenia tego rytuału w taki sposób, to było potrzebne, ale to było za mało, żeby mówić o weselu jako taki e, więc plany od razu były takie, że potem będziemy metodą studiów przypadków. tych wywiadów z karanżą wesel było około było kilkadziesiąt, pracowaliśmy z osobami, które Zapewniają oprawę dźwiękową muzyczną wesel, z tymi, którzy udzielają ślubów, z tymi, którzy zapewniają usługi gastronomiczne i wesela, z konsultantkami ślubnymi, a także z jeszcze jedną powiedź, parę ludzi. Po tym etapie były pary, których szukaliśmy do studium przypadku. Chodziło tutaj o to, żeby zgłosiły się pary, które zgodzą się z nami współpracować dłużej. Czyli rozpoznać swoją sytuację, pozwolić udokumentować ją, wziąć udział w, w przygotowaniach, ale też w uroczystości do i potem w omówieniu tego, jak, jak było na podstawie fotografii. Uciekła mi to symptomatyczna grupa wizualna oczywiście, czyli fotografowie i filmowcy, bo to był kolejny, piąty obszar, który nas bardzo interesował. Jako, że kultura weselna jest taka y, niezwykle ulotna, jak, jak to tego typu rytuały, y, materialnie wiele z tego zostaje. Jesteśmy muzeum, a więc tworzymy również kolekcje, które mają opowiedzieć y, zakres naszych badań. Y, to stąd ten zwrot w stronę wizualności. Przy, przy okazji, wesel wydawało by się dosyć oczywiste. To, co nam się narzuca, co widzimy, z czym się wszyscy stykamy jako badacze społecznie, ale również jako uczestnicy tego y, prywatnie, jako uczestnicy. Wesel I to faktycznie była perspektywa, która na początku była bardzo ważna, ale okazało się, że ona trochę przeszkadza. W pewnym momencie jako zespół badawczy stwierdziliśmy, że na pewno warto poszukać czegoś poza obrazem. Spróbować jakiegoś innego spojrzenia na rytuał weselny, który po zamknięciu oczu być może odsłoni coś innego. Nie byliśmy tego oczywiście pewni i nie było jasne jak mamy to zrobić, żeby poprzez na przykład dźwięk zbliżyć się do tego tematu. No ale tutaj z pomocą przychodzi taki, taki obszar pewnej wolności, które mają muzea w stosunku być może do, do Akademii, obszar eksperymentowania. Muzea się w ogóle bardzo zmieniają i eksperymentują w ogóle z różnymi sposobami też na demokratyzację samotną. Siebie. co jest ważne akurat przy sięganiu do taką metodę badania, jaką jest, <coughs> y, jaką jest badanie audiosfery. Y, muzea się zmieniają, czyli od, bardziej od muzeów czyli stają się muzeami dla kogoś. I myślę, że to dotyczy również, również naszej instytucji. Y, tutaj chciałabym też wskazać na to, że kolekcja, jako Muzeum fotograficzne, w Krakowie tworzy owe współczesne, ona jest taka bardzo relacyjna, to znaczy obiekty, które trafiają do kolekcji, czy są to archiwale, czy są to przedmioty materialne, czy w tej sytuacji dźwięki, one nawzajem objaśniają w siebie, są wynegocjowane również, takie było założenie, z uczestnikami tych badań, każdorazowo, i mają się dopowiadać. I ten zbiór myślę, że skorzystał bardzo na tym głębszym wejściu w ten świat. Chciałabym się jeszcze odwołać do badań wizualnych, do, do Visual Studies, dlatego że myślę, że dźwięk, dźwięk może być tutaj potraktowany niedosłownie, tak jak obraz może być potraktowany niedosłownie. Mam na myśli pracę i ustalenia badacza, który zajmował się, który był bardzo ważny dla tego, Przyrodu wizualnego, nazwana Michela, który traktował dźwięk jako, za którego pracami można potraktować dźwięk jako alternatywna formę reprezentacji wobec takiego obrazu fizycznego, obrazu, który znamy, o którym myślimy jako obraz. Tutaj chodzi o image, taki niefizyczny, jakąś ewokację czegoś, co w naszych umysłach jako odbiorców dźwięku może się pojawiać. Nie wiem, czy polskim słowem mogłoby być słowo powidok, ale słowo widok tutaj też ma jakiś obszar znaczeniowy, który byłby interesujący do rozpatrzenia. Yy, więc to sięgnięcie po, yy, po, po, po osiągnięcia po studiów wizualnych myślę, że tutaj może być ciekawe, yy, ponieważ ten badacz pisał, że yy, yy, obraz może, ten jego rozumie obraz, yy, może mieć charakter wyobrażenia, może mieć charakter fantazji. Yy, możemy mówić o takim literackim jego wymiarze, więc czemu nie wymiarze dźwiękowym? Tutaj jakby, wciąż jesteśmy na gruncie obrazu, ale to rozumiem, fizycznie inaczej, wyobrażone. Na przykład, ta wizualność tak ujęta, to jest domena wyobraźni, a nie oczu. I tutaj myślę, że ta nasza praca nad dźwiękiem może nas w taką stronę również przekierować. I być może takie badania właśnie dźwiękowe dają szansę na też przedefiniowanie samej wizualności, i zrezygnowanie, znaczy poszukanie jakichś nowych możliwości yy, pracy z tematem interpretacją, które yy, odchodzą od, yy, od takiego modelu nadzoru i wykluczenia różnych pól widzenia. Bo, ponieważ yy, gdybyśmy się zdecydowali na z wesela, yy, na wideo po prostu, to zawsze mamy jakieś kadr. przy fotografiach zawsze jest jakieś kadry oczywiście w kolekcji Projektu jest bardzo dużo materiałów wizualnych. Mamy bardzo dużo zdjęć od fotografów, z którymi pracowaliśmy, od filmowców. Mamy kolekcję wspaniałych filmów weselnych, em, która pokazuje całą, całą, historię, em, całą historię wideo weselnego w Polsce myślę, na kilku bardzo dobrych przykładach. Em, mamy zdjęcia od par, które przekazywały te różne narracje i punkty widzenia się spotykamy. Natomiast ten dźwięk miał nas jakoś pod potrzebkę obrazu wysłać. I myślę, że to się udało. Wyglądało to w ten sposób, na szczęście dla naszego projektu były możliwości finansowe w postaci roku Oskara Kolberga i promesy, która się pojawiła. więc Ministerstwo Kultury tutaj sfinansowało ten projekt, się do konkursu i otrzymaliśmy finanse na to, więc zaprojektowane było to w ten sposób, że na podstawie badań widzieliśmy, że jest pięć różnych, można powiedzieć, że jest pięć różnych Typów dźwiękowych wesele czy estetyk muzycznych, może, może od tego wyszliśmy. I że będziemy szukać takich bardzo różnych przykładów. To nie miałoby być reprezentatywne w takim dosłownym tylko w znaczeniu, ale miało pokazać pewien przekrój, panoramę, której już byliśmy świadomi. I w 2013 roku przygotowywaliśmy się do projektu, a w 2014 dokładnie rok temu, w maju, realizowaliśmy. Na, na, na potrzeby tego projektu y, był zespół, w którego skład wchodziło y, trzy, trzy badaczki. Nas było trzy, wszystkie byliśmy etnografkami. Y, projekt realizowała Dorota Majkowska-Szejer, Ewelina Lasota i ja oraz dwóch dziękowców, y, którzy nam pomagali technicznie z, z realizacją tego. Y, więc Janek Lej i Igor Płaciński tutaj y, Dyskutowali z nami, jak to technicznie zrealizować. Yy, pomysł był <coughs> taki, że będziemy rejestrować wesela od momentu przygotowań aż do końca uroczystości, że będziemy, ponieważ yy, jesteśmy już, po, po, byliśmy wtedy w momencie programowania tego po dużym yy, przeglądzie tego, które momenty są ważne, to wiedzieliśmy na co zwracać uwagę. Chodziło tutaj o rejestrację nie tylko taką wydarzeniową, ale też takich przestojów, atmosfery, zaplecza, różnych zakątków, po to, żeby ten audiosferę wesela jak najdokładniej y, ująć i zobaczyć co z tego wyniknie ponieważ y, konstruując ten projekt musieliśmy założyć też sposób w jaki opowiemy później tym dźwiękiem publiczności o tym co zostało zarejestrowane i to był pomysł żeby stworzyć audycję w której Państwo Państwu udostępnie y, to, to nie są reportaże ale to jednocześnie wykracza poza taką y, surowość materiału Godzin, po prostu nagrań, które te przypadki opowiadają. Tych nagrań powstało z pięciu przypadków 45 godzin, i na tym pracowaliśmy interpretacyjnie później. Z tego materiału wyłoniło się sześć takich tematów, które, które nam uporządkowały całość tej opowieści. I te tematy, to, to, to udało się je ubrać w takie pewne struktury. Podczas przesłuchiwania, e, no właśnie na nowe sposoby, których nie, nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć. E, jest sześć audycji w tym momencie, e, które są w następującym porządku zaproponowane: e, ślub, życzenia, taniec i muzyka, e, oczepiny, koło i taka część poza kadrem. To jest sześć takich krótkich audycji. Jeszcze może słowo o naszych uczestnikach e, badań, którzy, co do tego mieliśmy bardzo duże. Jak się to odbędzie, czy znajdziemy chętne osoby do współpracy. Okazało się, że nie było z tym żadnego problemu. Bardzo nam pomogły radiostacje wszystkie, które chętnie radiowcy w ogóle się włączyli z tą całą akcję poszukiwania e, uczestników, e, uczestników tej realizacji. E, zgłosiło się 18 panien młodych, bo to kobiety się zgłaszały z jakiegoś powodu, którzy starały to z narzeczonymi. E, no i wybraliśmy pięć bar, które najbardziej. Szeroko się na tym polu badań, ze swoją historią i z, z jakąś estetyką, z którą przychodziły, prezentowały. Oczywiście nie mogliśmy nabrać wszystkich i to niestety to było tym podyktowane. I te parę bardzo, bardzo z nami ściśle współpracowały, ale pamiętajmy, że mówimy z perspektywy instytucji, która musi mieć też ustalenia prawne, takie umowy na przykład na nagrywanie uporządkowane i tutaj było bardzo dużym wyzwaniem z, z prawnikami ustalić sposoby umów na przykład nie tyle z parą czy z wszystkimi gośni jak to ująć, że oni się zgadzają na nagranie i na przetwarzanie ale też y, z osobami, które tą oprawę muzyczną zapewniają, bo nie wszyscy, nie wszyscy się zgadzali, musieliśmy tutaj wymyślać różne rozwiązania i to dosyć długo trwało. E, potem po nagraniach pary dostały od nas komplet tych nagrań i y, te montaże były z nimi konsultowane. To znaczy, jeśli tam było coś, co uważaliśmy, że y, musimy ich zapytać, y, tak w sensie wytłumaczyć, co może dalej się stać w przyszłości z tym dziękiem, czego też nie wiemy, ponieważ one zostaną w, w archiwum muzeum. Będą dostępne również dla Państwa, oczywiście, y, jako badaczy. Y, y, y, Babie się zgadzały chętnie na taką współpracę, ale też nie zawsze uczestnicy y, takich badań mają świadomość, co może być dalej z tym dziękiem, jaką będzie więc oni też oczywiście mogą robić co chcą, przetwarzać sobie dalej te nagrania, jak, jak będą by jest stosowne. Więc ten etap się odbył, udało się te audycje stworzyć i one są dostępne na naszej stronie, więc Państwo będą mogli potem sobie tego bardziej posłuchać. Natomiast jeszcze tak tytułem wprowadzenia do samego tego słuchania. Powiem, scharakteryzuję jeszcze krótko te, te wesela, na których gościliśmy, dlatego że było to pięć różnych takich też estetyk muzycznych, ponieważ było tam wesele, które było grane przez DJ-a, łączy się z zupełnie inną atmosferą i, i różnicowały się wesele pod tym względem. Było wesele, które było grane przez zespół Polo. było wesele, które było grane przez taki właściwie był to ślub z taką oprawą muzyki poważnej i krótkie przyjęcie również w takim Muzyką opuszczoną, odtwarzaną, muzyką klasyczną. Było wesele, które było grane przez Kobebe. I jedno wesele, które było grane przez artystów związanych z domem tańca i, i z takim nurtem folkowym. To było, to było wesele, które też było charakterystyczne. Więc bardzo, bardzo różne porządki tutaj były. I myślę, że w tych montażach, które zrobiliśmy, gdzie pomieszaliśmy te wesele, po to, żeby je opowiedzieć w taki sposób jakby zbliżający do tego, co się udało ustalić przez, przez właśnie dźwięk myślę, że to czasem może nie być, nie być łatwe do słuchania po prostu, ale pokazuje to, z czym się mierzymy, jeśli mówimy o takim dźwiękowym badaniu. Jeśli chodzi o to, co w tych dźwiękach znaleźliśmy, to przede wszystkim sprawczość polszczyzny i języka, który na ogół jest niesłuchany w ten sposób, to znaczy nikt ani para, ani które tam stoi, przy na w momencie składania życzeń jeśli tak, zwykle taki jest podczas uroczystości rzeczywistości nie rejestruje życzeń, które się wydarzają jako słowa natomiast takie odsłuchiwanie i patrzenie też w kontekście tego kto które życzenia składa jaka to jest sytuacja pokazywały jak słowa mogą działać jak one mogą mieć taką funkcję bardzo sprawczą w trakcie rytuału po prostu i to, by, I to było odkrywcze, mo, mo, może to właściwie jest wiedza oczywista dla antropologów, aczkolwiek zobaczenie ich działaniu jest bardzo, bardzo ciekawe. Kolejną rzeczą to były takie struktury, które, o których też wiemy, że one występują na, na weselach, jak na przykład koło. Struktura, którą się gdzie formują, które gdzieś tam się podawa z są takim zapętleniem i czy, czy sam rytuał przeobraża mm, ludzi w kogoś innego. Natomiast usłyszenie, ilości e, sytuacji e, i wyłapanie tego potem podczas e, słuchania no Było zaskakujące jak bardzo to koło jest obecne w e, weselu I dlatego jedną z tych audycji tak zatytułowaliśmy Tam są zaprezentowane takie fragmenty, które tylko nawiązują e, Bardzo ciekawe były te takie m, momenty, gdzie nagrywaliśmy kuchnię, gdzie nagrywaliśmy parking e, Takie jakby, poboczne sytuacje Ponieważ one z kolei pokazywały taką dynamikę rytuału z, z innej strony, tak się też nie bytuje. Mimo, że chodzi, jako, jako badacze braliśmy udział w wielu weselach i um, zadawaliśmy się z różnymi zakątkami tych wesel się tu też i e, z pewną wrażliwością również dźwiękową, nie tylko wizualną, to mimo tego nie, nie było to tak oczywiste jak się stało, zaczęliśmy odsługiwać właśnie, właśnie te nagrania. Jeśli chodzi o sam ślub i, i większość to, by, to były cztery śluby katolickie i jeden Bramosławy, tak ta ścisłości, akurat takie pani się to, to też ta sprawczość słów i to, co w, na przykład w katolickim rytuale zawierania małżeństwa jest bardzo ciekawe i nie oczywiście gdy się czyta sam tekst albo bierze jednorazowo udział w, w takim. Staje się dużo bardziej wyraziste wtedy, gdy słuchamy, słuchamy takich nagrań i, i patrzymy jak się ym, to co słychać odwołuje do właśnie tego wyobrażenia, czy jak działa obraz, wesela wówczas na samą interpretację. I ja teraz myślę, że może bym Państwu zaprezentowała kilka takich fragmentów. Może zaczniemy od fragmentu yy, z życzeniami. Yy, to będzie dwie minutki. Ja tutaj sobie tylko przetrwam kabelki. nie powinnam powiedzieć i wydawało mi się, że użyłam sobie że w porządku, przecież nie, nie ma problemu. No, ale jak przechodzę do czego, to się okazuje, że niestety zabrakło głosu. Dobra. Że przeżywając do żona rodziców popołakać troszkę. A to szczęścia się płacze. Życzę dużo tłości, dużo wyrozumiałości. Zawsze razem. Przyjmijcie może Boże na naszą wspólną No bo wolę, że tak to się nami dwie. takie i wewnątrz na audiencję prywatnie, ja wiedział, to pewno Jego, który jeszcze nie był święty, uzyskał dla rodziny i bliskich ludzi. W związku z tym, ja się mam taką To jest ta z Leni, ten Bo ma a to do Leni, to że a To Proszę, z <todobieślonie> tu tyle było powiedziane, ale to mówię. Żyjcie w zgodzie, kochajcie się, pracujcie tak, żeby wam było dobrze i wiele, wiele sukcesów wam W życiu życzę. Najlepiej się na tej nowej drodze. Także ja jestem optymista i będę wszystko dobrze. No zapraszamy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Jestem bardzo przyjemnie, że wybraliście siebie nawzajem. Jesteś nam bardzo miłe sercu. Tutaj może przed To były fragmenty początków Początku tych nabrań, bo właściwie spróbaliśmy we wszystkich tych sytuacjach od przygotowania, a najczęściej od, od momentu błogosławieństwa, bo to zrobiło we wszystkich przypadkach. Najczęściej na audycjach, które prezentujemy, słychać słowa. To jest najczęstsze. I też oczywiście muzykę i dźwięk. ponieważ myśleliśmy o naszym obiocyk, który jest po drugiej stronie strony internetowej muzeum, bo to jest tam dostępne, żeby to było słuchane. Natomiast taka praca interpretacyjna, antropologiczna na tym oczywiście, ona polegała na przesłuchiwaniu jakby wszystkich tych pasm rejestracji yy, i też tych momentów, które nie są tak fabularne, yy, bo to, to też było ważne. Teraz może przejdźmy do fragmentu krótkiego z audycji o ślubach. Tutaj przypadkę proszę tutaj. Potwierdzam ja to dopóki. Tutaj wezmą, prawda? Dobrze, doświadkowie teraz. Proszę to pani, pani Sonia, tak? Proszę. E, tutaj w tej.. Yy, ja bym chciał, aby już komputer się wyłączyć za chwilkę, to jeszcze ja chciałam Państwu zaprezentować przynajmniej fragment yy, audycji, to się nazywa taniec i muzyka, bo tutaj będą te pierwsze tańce i taka yy, może też sekwencja interesująca. Drodzy Państwo, przywitajcie Państwa młodych wielkimi prawami. Czas na pierwszy taniec! <tanie> Proszę Państwa! tajemnicą e, Państwa młodych teraz właśnie tę tajemnicę mogę zbrać. Młodzi wybierają się na kolejną edycję łańca z gwiazdami, a więc jeszcze raz dziękuję jedna nie No może jeszcze, nie wiem jak się Państwo słucham. Dobrze, to y, ja zachęcam, żeby sobie posłuchał tych audycji na stronie ile to wytrzyma, ponieważ wiem, to nie jest takie oczywiste. To znaczy w sytuacji takiej konferencyjnej y, dziwnie się tego słucha i dużo lepiej się słucha na słuchawkach. Z taką myślą to było zrobione. Oczywiście na wystawie, która ponownie się w październiku o całym projekcie będziemy prezentować te nagrania w jeszcze innych montażach, One wtedy posłużą jako, jako taki jakby obiekt, który, który też wywoła by pewne, na, mam nadzieję, w widzach refleksje i wrażenia. One są dostępne w internecie i tam jest również opis taki szczegółowy, bo to też bym chciała zwrócić uwagę na taki problem związany z informacją na temat tych ścieżek. W sytuacji montażu, kiedy prezentujemy jakiś wybór, powiedziałnych jest yy, na, na, najlepsze z możliwych. Yy, no niekoniecznie to jest czytelne, i teraz te opisy służą właśnie temu, żeby yy, uczytelnić i yy, ułatwić odbiorcy zrozumienie, z jakiego rodzaju materiałem ma do czynienia. Więc będę no, wdzięczna za wszelkie uwagi, które na przykład pomogą ulepszyć tę te audycje same, można też pisać do nas, yy, po wysłuchaniu. Yy, i Podsumowując, powiem tyle, że wgląd dźwiękowy w wesele pozwolił nam na poruszenie zupełnie nowych interpretacyjnie momentów w samym wesele współczesnym i cieszę się, że w kolekcji Muzeum Ekonomicznego ten zarówno muzyczny jak i dzisiaj na weselach jest obecny, znalazł się w ten, w ten właśnie sposób. Także dziękuję bardzo.